Agent selekcjonerów opuścił pięści. Niczego bardziej nie pragnę, wysapał. Pociesz się, że prędzej czy później wpadłbyś razem z nimi. Pociągnęliby cię z sobą na dno i to byłoby znacznie gorsze. A teraz, pięknisiu, zdejmij sobie nos, okulary i tę twarzową czuprynkę. No, prędzej. Czy mam ci pomóc? Czupur pomału zdjął okulary, potem sięgnął do nosa. Patrzyliśmy z wybałuszonymi oczyma. To było niesamowite, zdjął sobie nos. Ten jego długi nohal to była tylko nakładka z plastycznej masy. Drań miał nadsztukowany, teatralny nos. Syfonowi z wrażenia puściły nerwy. Dopadł do Rafała, złapał go za włosy i jednym ruchem zdarł mu z głowy tę piękną, jasną i kędzierzawą czuprynę, a my z osłupieniem spostrzegliśmy, że była to tylko peruka, pod którą ukazały się krótko przystrzyżone, ciemne włosy. I stwierdziliśmy, że mamy przed sobą po prostu Michała Waleta z naszej klasy. – Wiedzieliście, w co się bawi ten łotr i nie powiedzieliście? – rzekłem wzburzony do kamaszników. – Wiedzieliśmy tylko, że przebiera się za czupura, że udaje agenta selekcjonerów i wyciąga po kilka złotych od nadzianych kolegów – wyjaśnił kamasz. Pierwsze wątpliwości naszły mnie dopiero, gdy przerobiono mojego kuzyna Tolka na płaczliwego klauna, bo od razu na drugi dzień, po odrzuceniu oferty selekcjonerów, tak go przerobiono. Kapnąłem się wtedy, że sprawa może wyglądać znacznie groźniej niż do tej pory sądziłem i że Walet nie działa sam. Ale dopiero dzisiaj całkiem rozjaśniło mi się we łbie, jak Syfon przylazł do mnie i powiedział, co odkrył. Że Selekcjonerzy i Zulus to jedna i ta sama paczka łobuzów. Jak odkryłeś? zapytałem z ciekawością Syfona. Od razu zadałem sobie pytanie, dlaczego Zulus przede wszystkim nie rozprawi się z selekcjonerami. Przecież odbierają mu zysk, to są jego prawdziwi wrogowie, więc czemu zostawia ich w spokoju? I nawiedziło mnie olśnienie, bo to jedna i ta sama szajka, a fałszywy czy prawdziwy rapał Czupur jest ich agentem. No właśnie. – kiwnął głową Józek. – Kiedy Syfon mi to powiedział, ja tę aferę skojarzyłem sobie z papugami i nareszcie wszystko mi ładnie się zgrało i dopasowało. – Co mają z tym wspólnego papugi? – zapytałem. – Nie pamiętasz tej draki ze zwierzętami, jak był u nas aktor Bandos? Wszystko przecież poszło o to, że Michał chciał ukraść z pracowni Bioanitę. – Jasna, że pamiętam. Kto by zapomniał? Wtedy go wybroniliśmy, daliśmy mu alibi, ale to parszywa, niewdzięczna świnia. Wiesz, co on zrobił? Niedawno ukradł mojemu tacie papugę z cukierni. Co takiego? Bezczelnie wyniósł ją w klatce. Zaraz domyśliłem się, kto, bo tylko on był wtedy w cukierni. Zostawiłem go samego na chwilę, bo mnie tata odwołał na zaplecze. Wracam, nie ma ani jego, ani papugi. No, oczywiście wyparł się wszystkiego. To obłęd u niego z tymi papugami, jakaś mania. Wcale nie mania, interes, nawet duży interes. A ślad prowadzi do niejakiego depty i jego kumpla, Cyndelskiego. Skala przestępstw tych obu obrotnych chłopaków była bardzo rozległa. Od pospolitych oszustw, wymuszeń i szantaży, po kradzieże rowerów i psów rasowych. Oddawali je potem właścicielom, pobierając wysoką nagrodę. Lub sprzedawali na giełdach. Ostatnio szczególnie interesowały ich mówiące papugi. Wiem o tym, bo sam kupiłem od nich na imieniny cioci papugę, wyrażającą same zachwyty. Taka papuga działa bardzo krzepiąco i optymistycznie. Robi w domu dobry nastrój, bo stale powtarza, jak tu miło, kocham cię, kocham cię, jesteś piękna, jesteś wspaniała. No wiesz, stale coś w tym stylu. Domyśliłem się, że Walet kradnie te papugi dla Depty i Cyndelskiego. Naszą próbowali sprzedać do baru pod Pegazem, gdzie właśnie zdechła papuga i pilnie potrzebowano innej. Byli gotowi zapłacić pięć melonów, ale za papugę solidnie klnącą. Nasza na szczęście tego nie umiała. Odkupiliśmy ją za dwa miliony. Teraz jest moda na te ptaki. Każdy lokal chce mieć swoją mówiącą papugę. Najwyższe ceny osiągają oczywiście papugi umiejące kląć, jak marynarze – — Co bardzo się podoba, pewnej kategorii bywalców, pewnej kategorii barów. — Naprawdę nie spodziewałem się, Michał — rzekł, kręcąc głową z niesmakiem syfon. — Myślałem, że po prostu bardzo lubisz ptaki i chciałeś mieć papugę dla siebie. — Owszem — wtrącił Józek kpiącym głosem. — On bardzo lubi ptaszki, ale jeszcze bardziej różne loterie i gry losowe. Wszystkie. Także gry z automatami i gry w karty, najbardziej oczywiście te hazardowe na pieniądze Jego wujek ma wypożyczalnie kaset wideo W soboty jest duży ruch, więc brał siostrzeńca do pomocy Raz Michałowi znów nie dopisało szczęście w pokerze Spłukał się do suchej nitki, więc na dalszą grę pożyczył sobie z kasy wujka dwadzieścia patyków Oczywiście bez jego wiedzy Zrobiłeś to? Spojrzałem zdziwiony na Michała Myślałem, że się odegram i zwrócę do kasy te force, ale wiecie, jak to jest. Grząsł coraz dalej ciągnął Józek. Brał z kasy coraz to nową gotówkę, po kilka, kilkanaście tysięcy, stale pod strachem, że w końcu wszystko się wyda. Za każdym razem obiecywał sobie, że to już ostatni raz, że skończy z tym, ale nie skończył. Dosyć już, co ja będę wam opowiadał? Nie, – Nie przerywaj, mów dalej, chcemy wiedzieć – powiedziałem, a syfon ma nawet specjalny powód – stare porachunki z Waletem. On był przecież wplątany w tę historię ze zdemolowaniem pracowni. – No, więc raz przyszedł do mnie – podjął Józek – przywlukł się, zdruzgotany, w okropnym stanie, oczy zaślimaczone, zwierzył się, w jakiej znalazł się sytuacji i w jakich żyje nerwach. Wszystko wyśpiewał i prosił, żebym mu pożyczył 100 patyków. To on zwróci wszystko, co ukradł i skończy z tym procederem. Pożyczyłem mu, a potem dowiedziałem się, że on jeszcze tego samego dnia całą tę sumę przegrał. Kiedy robiłem mu wymówki, uspokoił mnie, że już niedługo spłaci wszystkim długi, a mniej wujkowi w pierwszym rzędzie, bo znalazł niezwykły sposób na zdobywanie pieniędzy. Hm, sposób istotnie był niesamowity. Pokazał mi perukę, okulary, sztuczny nos i powiedział, że wymyślił zabawę w selekcjonerów i zbiera od nadzianych głuptasów na basenie taksę po kilka tysięcy w zamian za ochronę Tak mi powiedział I tak było naprawdę, wysapał Walet Z jedną, ale istotną poprawką, że to nie był twój pomysł, lecz Depty i Cynderskiego To dla nich pracowałeś Nabierałeś chłopaków nie po to, żeby oddać dług mnie i wujkowi, lecz żeby opłacać się Depcie i Cynderskiemu. Nie ośmielisz się zaprzeczyć. Michał Walet przykrył wargi. Szantażowali mnie, wykrztusił. Ja, ja musiałem. Nie wiecie wszystkiego. Oni byli klientami wujka. Często przychodzili do wypożyczalni po kasety. Wujek wprawdzie nie zauważył, jak brałem z kasy, ale ci dranie zauważyli. Powiedzieli mi, że znają lepszy pomysł na podreperowanie kieszeni i na pewno bezpieczniejszy. Stosują go sami w firmie Selekcjoner, którą niedawno założyli. I namówili cię, żebyś do nich przystąpił, mruknął ponurosyfon. Chcieli, żebym został ich agentem i żebym pomagał wyciskać okup. Od zastraszonych uczniaków? Nie chciałem na to przystać, pociągnął nosem walet, ale zagrozili mi, że doniosą o moich uczynkach wujkowi. Co miałem robić? Okropnie się wstydziłem tego, co robiłem w wypożyczalni. Bałem się, żeby mnie nie wydali i zgodziłem się w końcu odwalać dla nich tę brudną robotę. A oni, żeby mnie nie mógł nikt rozpoznać, ucha... uchara... zająknął się. Ucharakteryzowali cię, Och. – Co za słowo! – odetchnąłem, gdy udało mi się wymówić je bez zacinania. – To już wiemy, że cię ucharakteryzowali – wtrącił niecierpliwie Syfon. – Ale czemu akurat na Rafałka Czupura? – to, to przypadek. Po prostu mieli akurat perukę podobną do tej wspaniałej czupryny Rafała. Depta zwinął ją swojej babci. No i zdecydowali, że będę przebrany za czupura, bo skombinować noz i okulary, kurtkę w kratkę i stoper na łańcuszku to już głupstwo. Jednego jeszcze nie rozumiem, powiedziałem, dlaczego selekcjonerzy jako swoją ofiarę na dzisiejszy wieczór upatrzyli sobie właśnie mnie, nie Boraka. Przecież wiedzieli, że nie śmierdzę groszem. Tak, odparł Michał, ale od paru dni ktoś rozpuszczał wieści, że twoi starzy kupili nową gablotę. Toyotę, czy może nawet Mercedesa i opływają w walutę, bo wyszedł im wielki interes. A ciebie widziano w cukierni z dziewczynkami, jak fundowałeś im lody i najdroższe koktajle – Co? Co takiego? – zaczerwieniłem się – Fundowałeś i wyciągałeś z kieszeni to lewej, to prawej wielkie pliki banknotów A potem poszedłeś do sklepu sportowego i przymierzałeś się do gokartów, do łodzi motorowych i do skuterów śnieżnych – Co za brednie – spieniłem się